Zmowy poza ciałem OB, LD i inne zjawiska parapsychiczne omawia Zbyszek Mrugała o witam słuchaczy Infry oraz kolejny. Dzisiejszym gościem jest Jason. On już gościł nasz. Opowiadał o swoich hobby. Witam wszystkich serdecznie, po raz drugi. Opowiadałeś mi wcześniej, że stawiałeś ludziom taroty? Tak, tak, tak. Ja bardzo się nie znam na tym, więc od razu się pytam tak z góry, czy mógłbyś nam nakreślić, co to w ogóle jest? Stawianie tarota polega na tym, że losujemy branym dość kart, zależy od rozkładu, który zależy od rodzaju zadanego pytania. Potem na podstawie tych wyciągniętych kart interpretujemy dane z jak się potoczy w przyszłości. Oceniamy teraźniejszość i jesteśmy w stanie przeanalizować przeszłość. Coś jak jasnowidzenie. Tak, coś tego rodzaju i bardzo ważna jest intuicja w wyrurzeniu właśnie. Wnioski, które tak jakby wchodzą do głowy jak taki impuls. I ważne jest też właśnie umiejętność zinterpretowania tych kart. No dobrze, załóżmy, że stawiasz mi teraz tarota. Co się dzieje? Składasz karty, ja taszuję, jak to taszuje. I co z tego tam wychodzi? Na stole układasz lewą, prawą ręką. Polega to na tym, że układam z kart wachlarz, przecież nie tasując i stosuję określona liczbę kart, w zależności od pytania wtedy stosuję określony rodzaj rozkładu kart i wtedy na podstawie tych kart odpowiadam. w różnych miejscach rozkładu jest różne, różne przedstawiają się różne sytuacje, na przykład na miejscu numer jeden mamy teraźniejszość, na miejscu na przykład numer dwa rzecz, która powiedzmy pomaga nam w osiągnięciu tego, o co się pytamy, na innym jeszcze miejscu mamy coś, co nam przeszkadza, na przykład na czwartym miejscu mamy wynik tej całej sytuacji, jaki wyniknie w przyszłości. Za właśnie zależy od pytania. I co, wierzysz to? Tak, teraz stawiam już parę lat i dochodziło do takiej no, skuteczność mniej więcej tak 90% wychodzi, żeby więcej. A. Ale sądzę, że może być nawet 100, tylko że to zależy od osoby. Po tych paru latach mam około 90%. Ale co takiego znaczy się wygrywasz? Pytania są różne. Ludzie na przykład pytają się mnie, czy wyjadą za granicę, pytają się mnie o zdrowie, czy gdzieś wyjechać, czy dojść na przykład z ich bliskich zda szkołę, czy się dostanie na jakieś studia Czy dostanie jakąś pracę Czy ktoś kogoś kocha Jasnowidz. Robiliśmy taki eksperyment, że Szukaliśmy jednego z uczestników Forum, bo on tam zaginął, wyjechał I rodzina go poszukiwała, tam weszła na jego Konto i wtedy robiliśmy te badania Mi wyszło, że on wyjechał I to była sytuacja konfliktu Z jakąś kobietą, wyszło, że on właśnie Wyjechał przez tą kobietę, bo się zdenerwował To okazało, że to jest prawda, że on żyje, Przyjechał, bo, bo zdenerwował się Miał Nieprzyjemną sytuację ze żeby się zakochał i chciał. Zmyć. Jak myślisz, jak to jest możliwe, żeby to działało? Jest kilka teorii. Jedna to jest taka, że każda jakby karta ma swojego ducha albo anioła. Można to interpretować poprzez fizykę kwantową, tak jak te wielopozycje, takie, że w jednym miejscu są dane rzeczy i można jakby zaobserwować jedną prawda, tam cząstkę w kilku miejscach. Tak samo jakby karty pokazują daną sytuację. Ogólnie ja sądzę, że jest taka sytuacja, że wyższa jaźń kieruje ręką, jakby i automatycznie wybiera te karty, które są właściwe. Przez Myślę, że raz brałem udział w tarocie. Znajoma dała mi karty i mówi, żebym potaszował. No i ja tak potasowałem, potasowałem. Dałem je porodem. wyrwałem jej z rąk i tasuję tak jakoś dziwnie. Ręce mi się jakoś tak dziwnie ruszają. No i rozkłada. Wyszło tak, że wyszła głowa, ręce lewa, prawa, zgadzały się i w środku był demon. Znajoma się wystraszyła? W w momencie tak zmieniłem brawie głosu i mówię, ja chcę najlepszą kartę. I ciach łapami na karty leżące na stole. Wyciągam słonko. Nagle jakby we mnie znowu coś wlazło i mówię, ja chcę śmieć. Chwyciłem kartę, patrzę się, kostucha. No i znajoma oczy słup. No i wiesz, jak to się musiało skończyć. Ale to jest twój temat, więc oddaję ci głos. U mnie miałem wiele różnych przygód z tymi kartami. Ogólnie zaskoczyło mnie to, że jakoś szybko mi się udawało to wszystko przewidywać. Miałem dużo sytuacji, jak określałem, że ktoś wyjedzie za granicę. Ktoś się mnie pytał, mówił, że są tereny zalewowe. Miał problem, zacząć się przeprowadzić. Powiedział, żeby się nie przeprowadzał. No i dobrze zrobił, bo nie zalało jego obszaru. Twoje jakieś najciekawsze odczyty. Mógłbyś się nimi podzielić, pochwalić? Ja mam na przykład taką sytuację, że przed do mnie człowiek i pytał się mnie na temat swojej pracy. On tam pracował w restauracji. No i właśnie się zdziwił, bo mu powiedziałem, gdzie pracuję, co robi, z kim pracuje i powiedziałem mu, co do choroby. Wtedy właśnie się zdziwił, bo to jest też to w jest też tak często, że w zależności od miejsca, w którym jest karta, jest, jesteśmy w stanie określić daną chorobę. Jest, określałem też stan czak, Też kiedyś była sytuacja, że znajomy do mnie pisał i się mnie pytał, jak mu pójdzie w Austrii, ja mówię, że źle, no i poszło mu źle w Austrii, potem pojechał do Wielkiej Brytanii, tam mu też powiedziałam, że mu źle pójdzie, ale on tak pojechał i potem już został w Polsce. Też miałem jakieś taką fajną sytuację, bo postawiłem, tak, bez jego wierzyć, tam czy na parę miesięcy tam ujczyła. No i się okazało, że to jest prawda, był w szoku, że skąd ja to wiem, ja mu powiedziałem o tym tarocie, mu tam postawiłem, wyszło coś, że będzie za cztery miesiące w nowym związku i się okazało to prawdą. Miałem pełno tego typu sytuacji, ogólnie nie. karty z 82, są karty zamarkana mała, arkana wielkie karty dworskie możemy na przykład na podstawie rycerzy określić, czy dana rzecz tyczy się na przykład przeszłości albo przyszłości. Na podstawie tego powiedzmy, w którą stronę się dana postać patrzy. Jak na prawo chodzi o przyszłość, jak na lewo to chodzi o przeszłość. Zależy się od koloru. Jest różny jakby stopień duchowości danej karty. Też trzeba zwracać na kolor ubioru. Czy myślisz, że tarot może być jakoś przydatny w wywoływaniu myślisz, zmiennej na... stanych świadomości? Tarotem można tak pracować też, że podczas wyjść z ciała albo świadomych snów, możesz jakby badać tą daną naturę karty, przywołać ją w pamięci, wtedy ją bardziej rozumiesz. Udawało cię kiedyś poza ciałem stawiać tarota? Poza ciałem nie. Ważne jest bardzo w próżeniu, że tak jakby przyszłość nie jest jakby, ona jest elastyczna i, i zawsze stawiając tarota, doradzam, co zrobić w danej sytuacji. I po prostu jest tak zawsze, że można jakby wyjść z wielu sytuacji. Nudny no ten tarot. Starczy go. Jeżeli masz jakieś zdolności w tym tarocie, bardzo możliwe, że masz jakichś niefizycznych opiekunów, którzy towarzyszą ci. Udało ci kiedyś iść poza ciałem spotkać jakiegoś? Przy pierwszym wyjściu z ciała spotkałem z i oni się tak dziwnie śmieli i na przykład to było dla mnie dziwne, że oni się tak śmieją, to oni by byli jakby wyżej, że tu jakby dla nich to było wszystko takie banalne. Mieli taką wyższą fazę i śmieli się w ogóle też z tego, że taki jestem zdziwiony tym wyjściem. Tak jakby oni właśnie to wszystko już przerabiali, wiedzieli, gdzieś miejsce mojej nieporadności ogólnie, że coś tam, ja im powiadam o problemach w życiu, oni tam tak się śmiali, że to nie ma znaczenia w ogóle, że, czym ja się przejmuję. Pamiętam, że jakiś taki balon mi pompowali, wielki. wtedy jak wyszedłem pierwszy raz, raz mi się jeden opiekun pojawił, tak czułem czyjąś obecność w pokoju i zaglądam za fotel, a tam mi się pokazał taki murzyn w dredach zadowolony. A jesteś pewien, że to nie twoje się? Kiedyś coś takiego, że, wiesz, pytałem się na temat tam pewnej znajomości i tak dalej, wiesz, rezultatu. Wyszło, że tak, przy że widziałem jakby przyszłość. A miałem też taką sytuację, że podejrzewałem... Pozaciałem, poza ciałem, czy przy pomocy... Poza ciałem, poza ciałem. Czy jest ciekawy. Co byś powiedział Nie, Miałeś tak jak czasami, że wiesz, tam coś ci się śniło, jak takie, wiesz, alternatywne rzeczywistości, jakby jakaś narodzina czy coś takiego. Masz jakieś wnioski dotyczące alternatywnych rzeczywistości fizycznych? Bo się coraz częściej opowiada właśnie o tym, że świat fizyczny, zaistnieć może wielu i my żyjemy w jakichś różnych duplikatach siebie i możemy... Ja takie wrażenie, że, że jakby nasze części, jakby nasze alter ego, tak jakby żyją w innych rzeczywistościach i my się czasami podczas właśnie e, snów podłączamy. Udało Ci coś takiego przemżyć? To Co można byłoby takiego... przyrównać do tych światów fizycznych, równoległych? Tak, tak. To jest jakby jakby na zupełnie życie, tak, że na przykład traciłem pamięć i albo ewentualnie miałem jakiś przybysły z tego życia. No tak, ale jeżeli się to zdarza i znajdujesz się w innej skórze, czy to oznacza jednocześnie, że istnieją światy równoległe, bo to może być na poziomie atmicznym, że łączysz się z innymi istotami żywymi, czy ewentualnie łączysz się jaźnią z nimi i współtowarzyszysz komuś w życiu. Czy postrzegłeś coś, co by mogło nam jak gdyby wyjaśnić tę zagadkę? W którym z tych planów byłeś? No, to mogą być też wspomnienia, mogą być oglądane filmy, mogłeś wykreować sobie całą sytuację. Jeżeli sny są nawet w jakimś tam stopniu świadome, to prawda można obserwować to i ocenić sytuację, w której się znajdujemy, ale to zawsze może być zwykła kreacja. Ja wielokrotnie tak miałem, że tworzyłem sobie sny, nawet świadome, i odtwarzałem oglądane filmy. Bardzo często oddawało mi się, te fragmenty z tych filmów wyłapać i wiedziałem dosłownie, w którym momencie stwarzam akcję snu na podstawie oglądanego filmu. No i jak ocenić to, czy to są majaki senne, swoista kreacja nocna? Trudno powiedzieć. Są ludzie, którzy uważają, że to są wspomnienia z poszednich cieleń. Nie powiadają, że nasza słoneczna twórczość nocna. Inni z kolei upierają się i chcą koniecznie mieć te światy równoległe, do których w nocy się podłączamy, czy odczytujemy jakieś informacje, jakieś zdarzenia i łączymy to z naszymi teorii jest dużo. Jak sprawdzić? Ja osobiście tego nie wiem. Choć bardziej jestem przekonany, że twórczość nocną, zapisujemy ją, tworzymy na nowo historię, która mogła nie mieć miejsca. Po prostu na tym nasza fantazja się opiera, że jesteśmy w stanie tworzyć nowe sytuacje z tych, które już znamy. A książek przeczytałeś zapewne dużo, oglądałeś dużo filmów, słyszałeś mnóstwo historii. Ja z kolei zauważyłem momenty w świecie fizycznym, w których zmieniam stan świadomości i zapisuję sobie. Wpadam taki dziwny rodzaj oszołomienia, zaskoczenia zaskoczenia czy zafascynowania jakimś zjawiskiem i w tym momencie w stu jestem pewien, że ta sama sytuacja, którą obserwuję, będzie mi się śniła. Tak jakby nie zawsze i nie wszystko docierało gdzieś w środku do mnie, co realizowało się później w nocy w postaci sennych marzeń. I wyłapałem już wielokrotnie sytuacje takie, na no, przykład oglądając gdzieś na filmie, czymś byłem zaskoczony, coś spowodowało, że zamarłem z wrażenia, to jest taki dziwny rodzaj no, utknięcia jak gdyby z tej scenerii, którą się obserwuje. I w tym momencie zapisywałem coś, gdzieś docierało we mnie moje głębiny i eksplodowało to w czasie nocy, przyjmując różne postacie. Na razie z moich doświadczeń to bardziej jestem skłonny uznać, że te nasze sny są przetworzoną rzeczywistością, którą obserwujemy, naszą twórczością nocną, senną. Myśniła jakaś taka sytuacja, że kogoś poznajesz, myśnięty jakiś obiecasz jakieś miejsce, a potem to się działo normalnie, naprawdę. Ale to bardzo często tak mam. To taki, nawet mam... Taki Znacznik taki, wiesz, przesunięcie. Taki... Mam nawet na jawie, mam głośnienie tak rozbudzone, że udziela on mi informacji, czy rejestruję postrzegam jakieś takie wewnętrzne wzrokiem w sytuacie, które spełniają się. Te obrazy, które ja postrzegam. Tak jakoś skonstruowane, że nie mam z tego żadnego użytku. Na tyle nie było to jasne, bym mógł przewidzieć sytuację, jaka rzeczywiście nastąpi. Dopiero jak zrealizuje się, zdarzy się coś, to ja, no przecież oczywiście ja sobie to śniłem. Bardzo często tak mam. W różnej formie, w różnej postaci. I zastanawiałem się, główiłem się nad tym, czy nasze śpiące ciała informują się. To jest na pewno, to już jest faktem. Zarejestrowałem mnóstwo takich zjawisk i mogę śmiało stwierdzić, że nasze śpiące ciała prowadzą z sobą ciągle rozmowy względu na to, czy jesteśmy w jednym pomieszczeniu czy oddzieleni. Mam nawet jedną znajomą, która przeżyła śmierć kliniczną i ona opowiada, że ona słyszy śpiące ciała. Ludzie opowiadają My, jej. To ci potwierdza jakby. Ale... Tak jakby śpiące ciała prowadziły niezależnie od nas jakiś taki plan komunikacji. Wymieniają się informacjami. A wiem, że to prawda, że babka bardzo zdolna i ma umiejętności w, w tym temacie, bo miałem taki moment, kiedy ugłośniałem swoje myśli, no coś takiego mi się zrobiło jak brzuchomóstwo i parę razy wymówiłem uwagi, i ona to słyszała. Miałem 100% potwierdzenia, ona po prostu powiedziała: słyszycie? I powiedziała dokładnie co. Nie mówi... tak. Nie, co ja powiedziałem. To nie było myślenie Ciało. mentalne, nie głośnienie wewnętrzne myśli. Coś jak brzuchomóstwo, ale za tak to się z paroma osobami. Ona ten... całkowicie mi słyszała z wewnętrznym uchem ty wiedziałeś, że się przełączyłeś na ten wewnętrzny głos? Czy? No Właśnie w tym momencie ja się przełączam, ja rozpoznaję, że, bo to jest taki rodzaj mówienia bez głosu tego, który słyszymy w czasie wymawiania buziom. I w momencie, jak mówiłem, nie orientowałem się. Dopiero jak powiedziałem, zdałem sobie sprawę, że znowu już wewnętrznym głosem powiedziałem. To właśnie jakoś jest takie dziwnie, tak dziwnie skonstruowane. Świadomie tego nie potrafiłem. Miałem takie momenty, kiedy się przefazowałem i pozdrowiłem moją córkę. Ona miała chyba wtedy z 10 lat, 8, i również usłyszała tam przywitać się ze mną, nie wiedząc, że ja stoi gdzieś za plecami. A więc ludzie słyszą wewnętrzny głos. Nawet ostatnio Herbina też wspominała, że rozmawiała z jakąś starszą osobą, z pamięci i ona usłyszała jej wewnętrzny głos i odpowiedziała jej, bezpośrednio, zwerbalizowała swoją wypowiedź. Ta pani, pomimo tego, że, że nie słyszy i miała tam jakieś ubytki w pamięci. A więc ciekawe zjawisko jest. Kiedyś leciałem z takiej facety, no, on pędzi przede mną, skakał z kamieni na kamień, ja szybowałem między nimi. Wylądowaliśmy na polance i spotkałem dwie osoby na tej polance. Jakaś... ...para młodych ludzi, spotkałem ich rzeczywiście parę dni później, co było dziwnym dla mnie zbiegiem okoliczności. i wtedy tak sobie pomyślałem, że coś dziwnego się dzieje. W śnie można trafić do kogoś, do osób, które zamierzały mnie za parę dni odwiedzić, ale one planowały to jako niespodziankę, więc nie miałem żadnej informacji, że one przyjadą do mnie. Spotkałem je w śnie i to w dziwny sposób, bo trafiłem na nich na jakieś takie dziwne oazie między gąszczem, one sobie po prostu tam stały i rozmawiały ze mną. Ale treści teraz rozmowy nie pamiętam, I wiem, że chyba to nie miało wtedy znaczenia. W którymś tam momencie zostałem przez nich prawdopodobnie przywołany. wykrowali całą akcję snu i dotarłem do nich, zanim bezpośrednio fizycznie do mnie przyjechały. No to jest jakoś tak, można to wyczuć, jak mi się wydawało <śmiech> wyczuwać kiedyś pogodę. Mówili tak zawsze, że w tak co wczułowie, jak się wyjdzie poza jakiś obszar i do astrala. No ja nie słyszałem jeszcze o nikim, kto by był w stanie przekroczyć tą granicę. Ja miałem kiedyś coś takiego, że udało mi się wysunąć. Wiesz co, to jest takie coś, o czym niechętnie mówię, bo to zakrawa trochę na szaleństwo. Zrobiła mi się parę razy teleportacja. Miałem świadków nawet na to. Oni też nawet nie chcą o tym mówić publicznie. Odnoszę wrażenie, że ja się eterycznym przemieszczałem. Tylko w którymś momencie przekraczałem chyba tą granicę, ale co było dziwne, nie cofało mnie, ale fizycznie ciągnęło się za mną. W sensie, że chodziło samo, czy też zniknąło? Nie, musiało, musiało chyba znikać w tym miejscu, w którym ja stałem, w której zostawiłem. Były takie chwile, że potrafiłem na przykład stać się również przezroczysty w tym momencie i pojawiałem się gdzieś tam, nie wiem, 200 300 metrów dalej, ale w tym świecie fizycznym ale to jest trudno powiedzieć, bo w którymś momencie, na przykład idąc, zaczynałem płynąć i czasami dokonywałem pewnego, jak gdyby, skoku z punktu A do B. Ale gdy pojawiałem się w miejscu, w którym lądowałem, przez jakiś czas byłem również niewidoczny, co dla mnie było bardzo frapujące. Dopiero po jakimś czasie znowu przesuwało mnie i w tym momencie pojawiałem się tak już całkowicie z ciałem fizycznym. Co ludzie ci widzieli, jak byłeś, jakbym przejść? To nie i, I że w momencie, jak byłem przezroczysty, nie widział mi nikt, nie słyszeli mnie, ale widzieli mnie dopiero, jak się całkowicie pojawiłem w świecie fizycznym. Siebie nie do końca. A o, czy... tak, że te zobaczył, jak się materializujesz, jak Ups, to... Dla mnie, nie, Ja nie miałem problemu z materializacją. Ja powiem... Ale widział ktoś, jak się materializujesz. Nie, powiem... właśnie tak. To wygląda no, jak, tak, że się w którymś momencie człowiek pojawił, albo nie było. Zwykłe OB, bo tak jakbyś wiesz, zrobił sobie OB w jednym miejscu, idąc na w czasie drogi, gdzieś idę, idę, idę, idę. I nagle powoli przechodzę w niefizyczne plany. Idę dalej, kontynuuję marsz. I najczęściej miałem ciężar ciała eteryczny. Nie widziałem różnicy. W którymś momencie na przykład mogłem ruch zatrzymać. Wszystko ściemniało i pojawiały się mi fragmenty tych ulic, w których spodziewałem się, że powinienem zobaczyć. Ale jest jakieś jak gdzieś pewne fragmenty architektoniczne, no nie tak jak w świecie fizycznym, nie? Bo to więc przerysowane, jak gdyby. Nie, Ale wtedy rozpoznawałem, w którym momencie ewentualnie mogę być. Tylko najgorsze było to, że nie zdawałem sobie sprawy, że już jestem poza ciemia. Zmierzałem do jednego celu i szedłem tam, gdzie chciałem. Ewentualnie skoncentrowany byłem na miejscu, w którym chcę, jak gdyby, się pojawić i tam przerzucało mnie. Ale wiedziałem, że mogłem ewentualnie iść na nogach albo dokonać skoku z Stała do punktu B, bez odczuwania przemieszczania się. W tym momencie był niewidoczny. To jest dziwne zjawisko, ale jestem przekonany, że teleportacja jest zwykłym OB, tylko OB eteryczny. Tylko z jakiegoś powodu nie cofa z powrotem do ciała eterycznego, tylko to ciało znika z tym miejscu, w którym zostało pozostawione i pojawia się w tym miejscu, gdzie jaś nie zawędrowała. Ja na początku miałem tak, że właściwie nie zarejestrowałem prawie nic. Nie widziałem tego całego ruchu. Odbywały się OB, ale miałem problemy z uświadomieniem sobie tego całego czegoś. Dopiero po jakimś czasie byłem w stanie wyciągnąć z pamięci przy wspominałem sobie. A dopiero przy tych kolejnych jak udawało mi się rejestrować, mogłem podejmować decyzje już w czasie tej teleportacji. W tym samym momencie skoku z punktu A do B. Miałem więcej, jak gdyby, luzu i możliwości penetrowania tego środowiska. Dlatego też jestem przekonany teraz, że teleportacja jest zjawiskiem OB. A co się dzieje wtedy z twoim ciamy, z czym ono się gdzieś przemieszcza do imienia? że najpierw ono się robi przezroczyste, ono jest, ale po dostrojeniu do ciała terycznego, ona podlega innym prawom. Dlatego ja mogłem na przykład najpierw iść, a później sunąć. I ludzie ci widzieli wtedy, jak się robisz... Czy nie? Nikt nie widział. Ja byłem w tym momencie, byłem w tej przestrzeni, byłem obok nich, ale stałem się jednocześnie przezroczysty. A więc coś światło musiało szwankować, ono przelatywało na wylot. A jak każdy cię zobaczył, to, to było tak. To jak głupiej i tam jęczał. Ale przypatrzył się w pustą przestrzeń i się zmatyalizował. Ja, byłem obok nie najpierw. Obok niego, tam miałem trochę zafałszowaną rzeczywistość, bo obok niego stały kobiety, które nie powinny stać. No i obrana była na zimowo, a więc dostrzegłem, że już to była kreacja moja artystyczna. No i patrzę się na niego i zauważyłem, że on ma tak inny rodzaj. Jak gdyby błysku w oczach, który postrzegam za każdym razem, jak jestem w planie eterycznym. No więc tak wiesz, patrzę się na niego. Nie zorientowałem się, że jestem pozycjałem wtedy tak za bardzo, bo już sytuacja była tak rzeczywista, tak oczywista dla mnie. Jestem naprzeciwko niego, a on się patrzy gdzieś 10 cm obok, na wprost i nie reaguje. No w którymś momencie wrzasnąłem na niego, i w tym momencie przyniosło mnie dokładnie w jego pole, no, ale to było jeszcze takie w miarę proste. Miałem takie bardziej spektakularne wyjście, zniknięcie. W tym momencie, wybrać sobie, jestem u znajomego w biurze. No i tak siedzę, siedzę sobie i się zgubiłem. No i tam sobie zadałem pewne pytanie, pewien cel. Jak już tak czuję, że tak dobrze, zaczynamy tak rozkręcać. Bo chciałem sprawdzić, co jest w pewnych urządzeniach. Czy można odczytać pamięć twardych dysków w komputerach. No i wyobraź sobie, wciągnęło mnie najpierw na środek pokoju. No i tak jak zwykle, pozaciałem, Koncentrowałem się na tym zagadnieniu, tym zadaniu. I zgubiłem się w dziwnej, białej mgle. Nie do zidentyfikowania. Nie wiadomo, co to było. Ale co było dziwne, odcięło mi wolę i wpadłem w stan świadka, nie mogąc nic w ogóle zrobić, tylko po prostu rejestrowałem sytuację. W jakimś momencie znowu tracę to odczucie mgły, pojawiam się w fizyczne, ale ciężko mi było się jakoś dotrzeć do siebie i tak powoli przedzierałem się przez to ciało i patrzę, mój kolega Syle się na dno i tam coś mi bełkoczy, że mi nie było. Słyszałem go niezbyt dokładnie i potrzebowałem przynajmniej, ja wiem, 10 sekund, by dostroić się do ciała fizycznego i zacząłem reagować, co on mówi. No i kolega mówi właśnie, że chciało mnie na 5 minut. Nie było mi w ogóle nigdzie. I ale... Co, i potem on jakoś wrzucił spokoju i ty byłeś z powrotem? Czy. On cały czas był. Najgłupsze było to, że mówi: Byliśmy wspólnie w jednym pokoju, on robił kawę, ja sobie siedziałem na wersalce. No i to co, ile na kawę? Wziął filiżankę, włączył automat, patrzy mnie, nie ma. Jeszcze czeka trochę, myśli, że przyjdę. Nie ma mnie. poczeka minutę. Trochę się zidrytował, bo to było wielkie biuro. Powinien pilnować osoby, które przemieszczają się w Tomie we Nie można tak bezkarnie było sobie tam chodzić po tym całym zakładzie. Poswendał się po tych halach, nigdzie mi nie znalazł, wrócił, nadal no, mnie nie było. No to więc stwierdził, że Zrobi sobie kawę. I w tym momencie mówi nagle, że znowu się pojawiłem na wersalce. Ale to było tak, że on patrzy pusta wersa wersalka? To było 5 minut czasu, a więc on mógł się kręcić to mi wte, obserwować wersalkę, robić kawę, wyjść na korytarz, sprawdzić wszystko, wrócić z powrotem, czy już jestem w środku. Mówi, że nie było mnie. Już nie pamiętam, czy on bezpośrednio się patrzył na wersalkę. To bardzo możliwe, że szukając mnie, gdzieś błądził wzrokiem do koi, nagle po prostu ściągnęło mu uwagą wzrok w stronę wersalki, nagle jestem. Samego momentu nie pamiętam, choć oczywiście znaczy nie pytałem go dokładnie. Ja podejrzewałem, że do na tyle szybko się obraz pojawił, że on nie rejestrował momentu rozmycia tego obrazu, a więc prawdopodobnie pojawia się to szybko, tak jak w skoku. innym razie miałem coś takiego, też było ciekawe, bo położyłem się na ławce gdzieś tam nad wielkim jeziorem i znowuż mi chciało. No i tak chciałem sobie tam pod tym krzakiem, obserwowałem, czy ktoś idzie, co się dzieje. Nie wiem, że w którymś momencie usłyszałem go, jak byłoby takim wewnętrznym głosem, z poczuciem pewności, że on mnie szuka. No więc ignorowałem go jeszcze, bo mi się tam podobało i w którymś momencie pogłębia się tam myśl i słyszę go, że jeszcze troszeczkę i on w ogóle zostawił mnie na tym jezior. Idzie sobie, bo on już tego dosyć. Zainteresowany jego osobą, pojawiłem się naprzeciwko niego. I to było największe zabawne zdarzenie, bo on mówi, że mnie nie było, i nagle pojawiłem się na drodze, tam gdzie on stał, naprzeciwko niego, w odległości 10 metrów. Tak, ja patrzył się na drogę, i nagle ty się jak... On się wściekał, że mnie nie ma, wyzywał mnie, że znowu gdzieś plażem, i nagle, bum, pojawiłem się naprzeciwko niego. To to łodzi? Robiliśmy później analizę tego otoczenia i mierzyliśmy w metrach następnego dnia, ile to mogło mieć miejsca, czy ten skok nastąpił, czy nie. No i wszystko było potwierdzone. On mówi, że. To już trwało jakiś czas. Tam się szwendał dookoła. To znaczy, się gdzieś wlazłem w coś i mnie nie było. Sam się zastanawiał, jak to było. Na no, szczęście. No, to nawet głowy nie odwracał w tym momencie, z... gdzie i... pojawiał się od tego miejsca, Nie jak... patrzył i się wściekał. I to jego wściekanie się przyciągnęło mnie. Bo ja się wystraszyłem, że rzeczywiście mnie zostawi i podjąłem decyzję, że chcę do niego. I tym samym pragnieniem tarcia do niego pojawiłem się przeciwko niego. To było dziwne. On po prostu mi zepsuł obę, zepsuł mi znikanie, a jednocześnie przyciągnął mnie z planów, w którym gdzieś utrzązłem. Narzekaliśmy, nigdy nie było. Aparatu przy żeby to sfotografować. On też nie wiedział, czy ja się odwróciłem, poszedłem sobie w krzaki gdzieś, czy zniknąłem, nie domyślił się od razu. On że on patrzył się na nie w te miejsce, gdzie się pojawiłeś, jakby w momencie pojawiania się, tak? To... Ale jak on się mógł ten, ten, zastanawiać się, czy ty gdzieś z krzaków, nie wyszedł się. On się wkurzał, że mnie nie ma, a on już się... a To napięcie w nim wzrastało i on sobie już obiecywał wewnętrznie, jak nie pojawi się w ciągu, tam nie wiem, 5-10 sekund, to on się odwraca, idzie do auty i wyjeżdża. To była po prostu rodzaj jakiejś groźby, który spowodował, że pojawiłem się. Przeciwko knie on mnie przywołał. I powiedział, że jak to wyglądało? Czy to się po prostu pojawiłeś? Czy jak ci ręka się pojawiała? Czy to... pojawili się do wszystkich części ciała? Na tej podstawie ja śmiem stwierdzić, że te wszystkie zjawiska teleportacji to jest jakiś rodzaj OB, graniczący między tym eterycznym wyjściem, a jakimś. to jak to powiedzieć? Bo ja to zawsze myślałem, że ty miałeś tak, że nie było pewności, że się teleportowałeś, bo było tak, że oni. To, to nie. Ja nie mam wątpliwości. Myślałem, że te historie to były takie, że ty się patrzyli w jedno miejsce. Znaczy oni się patrzyli w jedno miejsce, potem spokojowali się w drugiej, już jakby się pojawiłeś i nie było czy czegoś z jakichś krzaków czy wiesz. W międzyczasie znikałem gdzieś. Nie pojawi... nie wiem gdzie. Zastanawiałem się później, co by się stało, gdyby mnie tak wcięło na pół roku, czy na 20 lat wlazłem w tą i by mi nie cofnęło, i tak myślę sobie z hola, hola, dość tego że tam sobie nie życzyłem więcej tego rodzaju zjawisk. Dziwne, bo to jakbym musiał ci fizyczno do jakoś wciągać. Terryczny chyba wciąga. Nie rozumiem cały czas, co się dzieje. Ja myślę, że fizyczne jest, tylko ono w jakiś sposób nie znam pojęć, które by mogły przybliżyć tego rodzaju zjawisko. Fizyczne jest? Ono jest jakoś, no jak, no jak powiedzieć? No nie wiem, jak powiedzieć. Ja w każdym razie cały czas się czułem, że jestem eterycznym. Dla mnie nie było żadnej różnicy, żadnych problemów nie miałem. Cały czas istniałem, miałem swoje ciało, mogłem się nimi ruszać, a więc ja nie widziałem żadnych ubytków. Dla mnie była ciągła. Nie, nie umiesz tego świadomie musiał znowu leżeć i w trans się wpychać, a od dłuższego czasu się nie zajmuję tym. Nie mam w sumie czasu, ani mi tak nie ciągnie. W tych chwilach, w których mi się to zdarzało, po prostu byłem zafascynowany czymś, jakiemuś wrażeniu uległem. To powoduje automatycznie, że wtedy wychodzę z ciała. No tak mam od wielu lat, ale tak ekstremalnie to mi się zdarzało. coś Dopiero w sumie rok czasu ale trzymam się teraz dobrze i nie pozwalam sobie na tego rodzaju transy. Po prostu mam wątpliwości. Nie wiem nie jestem pewien, czy zawsze się wróci, jak się chce. Słyszy się wielokrotnie te opowieści o osobach, które gdzieś tam idą, idą znikają, i dążnikami pojawiają się po pół roku. Nawet są znane historie, gdzie zginęły grupy osób i znaleziono na przykład jedną osobę Martę a po pozostałych śladu nie zostało. One gdzieś tam widocznie trkwią jeszcze w tych planach eterycznych, się szwętają. A coś, co takie historie też że właśnie ktoś z przeszłości z przeszłości tak bo utk i mógł się ocknąć w tym momencie i się ponownie zamanifestować. Tak mi się wydaje, że to na pewno może być możliwe. I o takich relacjach słyszałem wielokrotnie, że ludzie ginęli na 10-20 lat i się pojawiali później całkiem bez świadomości przebywania gdzieś w tym momencie. Tracili poczucie czasu. Tkwili prawdopodobnie w tym gle, w stanie świadka, w którym się nic nie dzieje, nie rejestruje nic i pojawiali się po jakimś czasie. coś się puszczało? Jakiś bodziec, jakiś czynnik zaistniał, co umożliwił im wyskoczenie z tego poziomu. Ale wiesz, to, to, znaczy, to znaczy, że czapka niewidka jest Fakt, no, przynajmniej dla mnie. A jak ci na przykład wywala do mentalnego mężczyzny, jak myślę do góry, wtedy tak. Najczęściej mi wywala w mentalnym. A strony. co wtedy widzisz ogólnie? No, ogólnie nic nie widzę. Nie jestem skoncentrowany na widzeniu. Mam taki rodzaj myśl uczucia bardziej. To jest coś takiego przybliżonego do czytania książki. Ja w przeczytowym już masz jakby dostęp do różnych istot, jakby do różnego. Wiesz co, ja miałem takie różne dziwne rzeczy, mi się przytrafiały, że najczęściej byłem zainteresowany rozmową z moim kumplem, moim znajomym, jakimś tam aspektem mnie, z nim dociekałem pewnych tajemnic, zadawałem mu pytania i doszukiwałem, ale to były jak gdyby dociekania teoretyczne, intelektualne i ja nie dbałem wtedy o wizje, to były po prostu treści mentalne. To były różnego rodzaju jakieś takie niekomunikaty czy wymiany myśli były kontynuacją tych zagadnień, które borowałem w świecie fizycznym. No to w zależności od tego, czy były obrazy konieczne, tam czasami się coś pojawiało, ale na ogół była to treść taka myślowa. Czy jakoś nie czujesz żadnego ciała wtedy czy coś? Na ogół też nie wykonuje ruchu, bo, jak ci mówię, ja byłem tak zafascynowany przez ileś lat pewnymi procesami i byłem tylko na nich skoncentrowany. Ja dostawałem różnego rodzaju, jak gdyby, transfery. Już teraz nie zastanawiałem się, czy to jest z zewnątrz, czy nie. Z jakimś tam podmiotem, czy ze świadomością kosmiczną, czy z jakimś moim przyjacielem, czy z wyższą jaźnią. I prowadziłem z nim rodzaje, jak gdyby, symbiozy. Coś jak połączenie, jak fuzja dwóch jaźni i rejestrowałem tylko zjawiska te wewnętrzne. A na astralu w ogóle nie byłem skoncentrowany. Ja dopiero chyba na, na forum się o tym dowiedziałem, że ludzie sobie w astralu robią. Ty... Co byś powiedział, przykład, coś ja parę razy, że jakbym był w takim, nie wiem, w świecie, że było tak jakby, nie wiem, ciepło i tak dalej, było te białe niebo i wiesz, i gadałem z tymi dotami i ja miałem takie, wiesz, poczucie jakby głęboki więzizm i zawsze jak się, nie wiem, mi czy coś, to było jakby takie połączenia i czułem tą taką energię, a czasami jak leciałem do góry, to czułem to takie coraz większe ciepło, takie spalanie i za jednym razem to tak jakbym, wiesz, pamięć stracił, wiesz. to nie wiem, co to mogło być. Coś tam robiłeś, w jakiejś, tam, ja, ja spotykałem parę razy takie taki mgły których nie analizowałem nigdy, które się mniej lub bardziej świeciły. No jak ci mówię, ja nie byłem w ogóle skoncentrowany na tym, żeby penetrować środowisko, tylko byłem strasznie cięty na tę komunikację ze świadomością kosmiczną, czy z tym swoim partnerem, czy z wyższą jaźnią. I byłem tak z tym zafascynowany, że dążyłem za wszelką cenę do tego, nie, do wymiany myśli, do tej symbiozy, do tej do dotarcia, do zmienia swoich właściwości umysłowych. I na przykład miałem takie coś, że na przykład myślenie mi wzrastało wielokrotnie, że byłem szybszy, mądrzejszy. Na różne przynosiło tutaj normalne, normalne, życie. Trudno powiedzieć, bo ja nie rejestrowałem wtedy swojego podmiotu jako osobno, jakoś, wiesz co, ciebie to wszystko jest. To by musiał, po prostu musiałoby dłużej trwać, a moje obejrzenie są spontaniczne, takie krótkie, bo albo gdzieś tam stoję, albo coś zrobię, albo się zagapię, albo coś pragnę. I ja nie siedzę tak w tym transie, żeby tam na przykład ileś tam godzinę się ładować i zebrać energię, żeby te wszystkie elementy świadomości sobie spasować i na dłuższy okres czasu wyjść. Nie miałem nigdy tyle cierpliwości. No i potrzeby. Myślę, że gdzieś jest tam, jest jakieś Miejsce, z którego można czerpać informacje dotyczącą tych planów niefizycznych, różnego rodzaju syntezy można tworzyć, ale tu się po powrocie zapomina, nie gubi się je. Widziałeś aury czy coś takiego? A różne okresy miałem, też czasami widziałem aury. Widziałem w dziennym stanie świadomości, no ale jak to mówię, to jest takie jak gdyby połowiczne przefazowanie jeszcze w ciele fizycznym. Ale przyznam się, że to jest aż takie fascynujące. Bo zobaczyć tam ktoś ma jakiś kolorek. W lewo w prawo, coś tam się ześwieci, To też to niczego nie było to przydatne, bo. No właśnie, a jeżeli się spytać, na przykład działać w fizyku normalnie, w takim wierzycielnym stanie świadomości, czy na przykład komuś wystawały te konkretne ciała różne, nie fizyczne, o, żeby... Widziałem. I one mają zawsze taki sam wygląd, jakby. Właśnie, wielu osób one są większe lub mniejsze. to jest takiego jakby Właśnie, z eterycznym miałem problemy, bo jak eteryczne widziałem, to chyba raczej nie dostrzegają różnicy, które jest które. Przy astralnym już miałem możliwość zauważenia różnicy. Tak, strany jak wyglądał. No, świetlisty. On był świetlisty i przezroczysty. Ale czasami ludzie mieli, byli w tym astralnym ciele wysi od głowy, mieli takie dziwne kształty jakieś, ale byli tak groteskowo wyglądający. Zachowywali swój, swój kształt, ale niekoniecznie ta wielkość tego ciała astralnego pokrywała się z tym fizycznym. Zauważyłem pewien rodzaj osób, u których to ciało było większe. U osób, które są pewniejsze siebie, wykształcone, mają rozbudzoną w sobie decyzję zdecydowanie, one potrafiły olbrzymi, Jeżeli jeżeli odzyskują oni świadomość w tym wyższym ciele, to Nagle stwierdzają, że mają dwa albo trzy metry. A mentalne to jest jakaś się Mentalne jest rozmyte. Jest tak jak niby astralne, ale po prostu rozmazane są jego kontury. Bardziej rozmyte. Im bardziej wyższe ciało, tym bardziej jest rozmyte. Później ci po prostu są tylko takie placki. Jakieś takie. o... Im wyższe ciało, tym bardziej rozmazane i bardziej takie chmurkowate. Nie wiem, czy dałoby się jakieś przyruchy fizyczny zmaterializować? Jeżeli ja potrafiłem zniknąć z całym obraniem, nawet z komórką, i ona się pojawiła w tym samym miejscu, w którym ja miałem, to podejrzewam, że możesz też wytworzyć. Ja nie znam nikogo, to świadomie nie potrafi teleportować, czy materializować przedmioty. Nie wiemy, kto z nas w którym momencie duplikuje przedmioty, czy je przestuwa. One nam się gubią w sieci fizycznej i pojawiają się w którymś momencie. Stwierdzamy, że je znowu znaleźliśmy, a rzecz była zgubiona od miesięcy. O właśnie, a co ty na przykład sądzisz o tych opętaniach? Czy to jest jakieś byty astralne? Wiesz, w takie jak wiesz, tego rzeczy? Jakby nie było, bytów jest pełno astralnych, mentalnych, eterycznych. i astralnych. A skąd wiesz, że na przykład to nie są jakieś twory wyobraźni? Tylko jak... Każdy opętuje się sam, mhm. ale może być mniejsze lub bardziej bardziej czynotwórcza przyczyna. Jest coś takiego jak kondycja ciała niefizycznych i spójność, i podporządkowanie się twojej woli. I na przykład można ci tam łazić, w tą i we wtę, nie spowoduje to żadnych zaburzeń. Możesz tylko te stracić na przykład szklankę z ręki wypadnie ci w momencie, jeżeli ktoś przez ciebie przeskoczy lub wniknie w ciebie. nie będzie miał to znaczenia. Chodzą sobie, łażą ludzie to mi weftę, i tam dokuczają. To mogą być same też ciała niefizyczne, one mogą powodować zaburzenia. No i przede wszystkim jest, co jest ważne, w wielu sytuacjach dzieje się coś takiego, że człowiek sam, Kuje. On z jakichś powodów z zewnątrz rozpuszcza te ciałka i ten chaos powoduje, że on traci zwykły umysł. Straci umysł, czy tam będzie bzikował i parabele różne tworzył. Już coś takiego miałam parę razy, że jakbym czuł, że coś mi pokołdł, że płynie, jak jest normalnie, ale taki długi taki płyn, takie taki płynięcie czegoś, jakby nie wiem, przepływ I na przykład wyciągam ręce i mi wtedy te bierz, ręce tak zaczynają palować, jakby na jakiejś takiej fali bierz, energii czy czegoś takiego. Miałem ja tak że podniosłem ręce do góry, jakby się niosłem tak, wiesz, i byleciałem, wiesz, pod supi normalnie, jakby mi chciał, ciało, by coś takiego? Ciało niefizyczne może ulegać pewnym sugestiom, pewnym ideom, myślom, które zapisaliśmy sobie wcześniej. Nie musimy być nawet świadomi w momencie, w którym ono realizuje na przykład jakiś ruch, czy jakiś rozkaz, czy polecenie, czy życzenie. To by znaczyło, że możesz nagle stać sobie spokojnie, obserwować coś, a to ciała strona zacznie ci skakać, robić jakieś... Zacznie się wyginać, wykręcać i... Tylko w tym momencie ty odczujesz to jakby narzucenie ci własnej woli, ponieważ nie będzie utożsamiane z tym, co ty rzeczywiście Chciałbyś w tym momencie zrobić. Ale trzeba się liczyć, że ciało astralne podlega też intencjom, które złożymy sobie wcześniej. I to powoduje różne rzeczy. Tak jak na przykład w przypadku różnych chorób. Ludzie jadąc windą boją się i dostają jakiś ataku szału, coś się dzieje, a przecież tylko windą jadą. Powinni się zachowywać rozsądnie. A co się dzieje w tym czasie? Otóż ciało astralne spowodowane lękiem i sytuacją i otoczeniem, które obserwuje, jak gdyby niezależnie od woli tej osoby szaleje. Wyskakuje albo opuszcza windę, leci gdzieś tam w dół, czy obija się o ściany. Co powoduje zaburzenie koncentracji. Traci i przynajmniej wywołuje takie symptomy chorobowe, że odnosimy wrażenie, że ktoś bzikuje. To wygląda jak na klaustrofobii. A sobie tam zażyczyć, żeby cię śpiące ciało prowadziło do przedmioty, które zgubiłeś miesiąc temu. Nie dajesz mu swobodę, jak ustawienia, ustawieniach, tak lekko strzepujesz i uważasz że w którą stronę, ten wiaterek ciała stronnego jest wyczuwalny. Ty rozpoznasz tą stronę, on się chce skierować. I wiatr to jest jakby? No, ja podejrzewam, że to jest intencja, która wprawia w ruch w ciała stralne. Bo tak jak zawsze ludzie mówią, że to MDJ... Różnie będzie możliwe. może sam spowodować że ciało strony zareaguje z opóźnionym zapłonem, budując jakąś sugestię, która się realizuje po czasie. Może ktoś z zewnątrz spowodować, że twoje ciało astralne przyjmie określony kierunek, nawet kształt czy form. A może jeszcze twoja jakaś wyższa część, a że jesteśmy jak gdyby obserwatorami w tych ciałach, to podążamy w tym miejscu, w którym to ciało zostaje przesunięte czy dokona skoku. Rozmawiam się z tobą, Jason, super. Trochę poruszyliśmy kwestię teleportacji. Co prawda nie było to naszym zamierzeniem, ale jakoś samo wyszło. Nasza audycja dobiega końca. Musimy już ją skończyć. Osoby, które by chciały jeszcze nawiązać z kontakt. Adres podaję mmichalik997małpa no super. W takim razie dziękuję Ci za audycję. No ja też wszystkich pozdrawiam. Wszystkim dziękuję bardzo serdecznie. Do usłyszenia. W takim razie życzymy Państwu przyjemnego wieczoru i do usłyszenia za tydzień. Produkcja i realizacja Portal Infra